Mam na imię Ania jestem alkoholiczką. Witam Was wszystkich i dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest to dla mnie zaszczyt. Jest to drugi raz drugi, po raz drugi mam spikarkę na waszym meetingu i strasznie się cieszę, że mogę się podzielić właśnie kawałkiem swojego doświadczenia z pracy nad, nad krokami i no i w ogóle jakby radością strzeźwienia. Ja do wspólnoty przyszłam. 4 lata temu. Właściwie po raz pierwszy przyszłam 5 lat temu. E, przepraszam cię, Adam, nie zapytałam ile mam minut, mniej więcej? Do, do 20 może... może być dużo, jakby, jakby coś. Okej, okay, w razie czego po prostu tak mi zdać, bo ja lubię się rozgadywać, ale spróbuję się jakoś mierzyć <śmiech> tutaj. E, także okej, okay, dobra. Do wspólnoty przyszłam mniej więcej jakieś 4 lata temu, a właściwie to po raz pierwszy przyszłam rok wcześniej, z tym, że wtedy przyszłam w ogóle jakby nie wierząc w to, że wspólnota może mi zaoferować cokolwiek, co to mi pomoże. I przyszłam tutaj po raz pierwszy właściwie po to, żeby udowodnić mojemu ówczesnemu chłopakowi, że, że coś ze sobą robię. Ale ja wtedy jeszcze nie chciałam, właściwie to, to nie tak, że ja nie chciałam przestać pić, bo ja już naprawdę miałam dosyć picia, ale nie wyobrażałam sobie, że w ogóle może, jak, jak ja sobie poradzę bez alkoholu. Ja miałam wtedy niecałe 40 lat i, i praktycznie od, przez ostatnie dwa, 3 lata już piłam praktycznie codziennie i ten ostatni rok, no to to już była masakra, no nie, bo, bo, bo naprawdę no ja powoli po, po prostu się staczałam i, i powoli też traciłam wszystko, no nie, co było dla mnie ważne i Moje dno było dosyć wysokie, bo ja jakby nigdy nie wylądowałam na ulicy, nigdy nie, nie straciłam tak naprawdę pracy, ani rodziny. Natomiast, natomiast teraz z perspektywy czasu, jak ja o tym myślę, to ja tych wielu rzeczy nie straciłam, bo ja ich po prostu nawet nie miałam. No nie? Na przykład nigdy nie straciłam rodziny, ale ja tej rodziny też nigdy nie założyłam. No, takim moim dnem po prostu było to, kiedy ja się totalnie jakby, totalnie się rozsypałam emocjonalnie. Miałam wtedy, byłam wtedy w związku z takim chłopakiem, którym wydawało mi się, że, że to jest taka miłość do końca życia, no nie, i planowałam przyszłość z nim i tak dalej, tylko dziwnym trafem on nie chciał ze mną planować za bardzo przyszłości, może dlatego, że po prostu z czynną alkoholiczką było ciężko cokolwiek planować. I po którymś kolejnym po prostu razie, kiedy on mi dawał te swoje ostatnie szanse i po którymś razie po prostu wyprowadził się, no nie, i wtedy ja uderzyłam w swoje dno właśnie. I, i, i no, po raz pierwszy musiałam naprawdę przyznać przed samą sobą, że ja sobie nie radzę, no nie? Że że tak strasznie udawałam, że, że dam sobie radę sama, i, yy, i że ogarniam cokolwiek, no nie? że moje życie ogarnia moje, nie wiem, mój związek i, i pracę, i, i wszystko, co się ze mną działo. Przede wszystkim nie potrafiłam, jakby alkoholizm zabierał mi możliwość, jakby dostrzeżenia tego, że co, co ja tak naprawdę, co tak naprawdę się dzieje w moim życiu, no nie. Ja nie widziałam w ogóle rzeczywistości, jak bardzo jak krzywdzę innych ludzi naokoło, jak, jak, jak bardzo naprawdę moje życie staje się piekłem. No ale wtedy to był ten moment, kiedy ja faktycznie musiałam przestać udawać. I, no i najpierw pojechałam na terapię, później wróciłam do Londynu. Przez pewien czas, na pewien czas trafiłam do wspólnoty, ale po sześciu miesiącach zapiłam i... I zapiłam tam, dużo rzeczy się na to złożyło, ale przede wszystkim moja arogancja, bo, bo, ym, bo ja przez sześć miesięcy jakby po tej terapii <ślałam> myślałam, że, że tak naprawdę ja wiem lepiej, no nie, co, co jest dla mnie dobre, jak ja poproszę i tak naprawdę nie docierało do mnie wciąż, że moje problemy to nie mieszczą się w tej butelce, no nie, że butelka to był, był tylko symbol mojego, mojej choroby, natomiast ja tak naprawdę no nie radzę sobie z życiem na trzeźwo, no nie? I jakby powodem mojej choroby jest, jest taka, nie wiem, jakby kompletna nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, z tym, co w ogóle nie, nie potrafiłam zrozumieć samej siebie czasami, co się ze mną dzieje, no nie? No i no właśnie po tym zabiciu, to, to zabicie to, była, to było po prostu no, już masakra, no nie? I, doprowadziło mnie do tego, że, że po prostu ja straciłam totalnie sens życia i nie widziałam, jakby nie miałam odwagi, żeby sobie odebrać to życie, no nie? A jestem, jestem raczej tchórzem, ale też z jednej strony właśnie nie chciałam żyć, a z drugiej strony bardzo chciałam, tak chciałam, żeby po prostu coś się takiego wydarzyło, żeby, żeby, żeby, żeby w końcu to się zmieniło, na no nie? I i miałam taki moment, taki przebłysk świadomości, że jeżeli faktycznie czegoś ze sobą nie zrobię, jeżeli nie przestanę pić, to umrę. I w tym przebłysku świadomości poprosiłam o pomoc po raz drugi i pojechałam na trzymiesięczną tym razem terapię do Polski. I po tej terapii ja już wiedziałam, że po prostu... Ta terapia, owszem, dała mi pewne jakby narzędzia i trochę, nie wiem, jakby... No, tam byłam w takim miejscu, gdzie byłam odizolowana od alkoholu, więc jakby to moje łapchnienie fizyczne alkoholu też, też jakby zniknęło, no nie? Natomiast, natomiast ja już wiedziałam, że po tej terapii, jeżeli ja coś ze sobą nie będę dalej robić, to, to ja będę wracać do alkoholu. No i tym sposobem właśnie wróciłam do Londynu i, i poprosiłam o pomoc drugą alkoholiczkę. I ta dziewczyna została moją sponsorką. Um, i przeprowadziła mnie przez kroki, które naprawdę zmieniły moje życie. A właściwie one nie tyle zmieniły moje życie, co zmieniły moje podejście do życia. Um, I tam było parę momentów przełomowych, ja dzisiaj mam mówić o kroku dziesiątym, więc nie będę może się, <śmiech> przepraszam, nie będę... Um mówić o wszystkich krokach, natomiast tym, takim krokiem, który właśnie też się wiąże z krokiem dziesiątym, to był krok czwarty, no nie? Czyli ten krok, w którym ja zrobiłam inwenturę mojego życia. Zrobiłam, po prostu przyjrzałam się, w jaki sposób ja funkcjonowałam w życiu, w jaki sposób radziłam sobie z emocjami, w jaki sposób właśnie radziłam sobie z, z urazami do innych ludzi, dlaczego ja w ogóle te urazy łapałam i i Wtedy dowiedziałam się właśnie, że, że ja nie radzę sobie w życiu, ponieważ ja filtruję całą moją rzeczywistość przez moje własne wady charakteru. Cokolwiek by się nie działo, to ja po prostu... Moje widzenie rzeczywistości było, było skrzywione przez to, że ja totalnie obsesyjnie skupiam się na samej sobie, że myślę o samej sobie, że, że jestem egoistką że jestem bardzo często nieuczciwa, no nie? nawet czasami o tym nie wiedząc, że jestem nieuczciwa. No i ten czwarty krok i później piąty otworzył mi oczy w ogóle. I jakby dziesiąty krok to jest kontynuacja tego, tego czwartego kroku. To jest jakby robienie tego wszystkiego na bieżąco. Tego, co zrobiłam w, w kroku czwartym. Yy, czyli krok dziesiąty mówi o tym, że, że mam dalej uważać, no nie, przepraszam, <śmiech> że mam dalej uważać na takie rzeczy jak samolubstwo, nieuczciwość, yy, na lęk, yy, no i na urazy oczywiście. Yy, i, I ten krok właśnie mówi, że, że te rzeczy będą się pojawiać. Yy. I faktycznie się pojawiają. To nie jest tak, że, że po czwartym kroku, kiedy ja już zobaczyłam, co ja sobie robię i co ja robię innym ludziom, że, że po prostu te rzeczy nagle automatycznie znikną z dnia na dzień. Czyli ja cały czas łapię urazy, no nie, cały czas mam swoje wady charakteru, cały czas tymi wadami bardzo często się kieruję, no nie? Tylko właśnie teraz już, ponieważ już jakby w kroku czwartym poznałam samą siebie trochę, trochę bardziej, już potrafię się zatrzymać i, i potrafię inaczej y, reagować na pewne rzeczy i sytuacje. Ym, no Ten krok, to jest taki krok u mnie, to jest krok takiej dyscypliny i ja widzę, że po prostu ja muszę mieć taką dyscyplinę w swoim życiu, bo, bo jeżeli jej nie mam, to, y, to bardzo szybko schodzę z tej duchowej ścieżki i u mnie się to objawia zazwyczaj w tym, że ja tracę pogodę ducha. Um, um, ja miałam ostatnio, może powiem na takim przykładzie, ostatnio byłam w Polsce, mój tata był bardzo ciężko chory i, um, no i była to taka, taka pierwsza kryzysowa sytuacja w, podczas mojego trzeźwienia, taka, taka naprawdę sytuacja, w której było dużo napięcia. Ja też byłam z rodziną, z którą nie przebywam na co dzień, no nie? i w rodzinie, wiadomo, kurczę, bardzo łatwo wchodzę w stare schematy, jakieś schematy starych zachowań i bardzo łatwo albo ja naciskam guziczki cudze, albo ktoś naciska moje, no nie? I ja wtedy zauważyłam, Boże, że ja tak strasznie szybko łapię urazy, że jeżeli ja czegoś ze sobą nie zacznę robić, to to, to wszystko naprawdę stało, zaczęło stawać się dla mnie bardzo niebezpieczne. Ja nie wiem, jak blisko była butelka, no nie? Bo, bo nie chciało mi się pić wtedy. No nie. Natomiast, natomiast ja miałam taki okres właśnie, kiedy miałam dwuletnią przerwę w paleniu papierosów, a wtedy właśnie podczas tego wyjazdu do Polski ja sięgnęłam po raz kolejny po papierosa. Także, Boże, ja wiem, że, że te urazy są dla mnie bardzo niebezpieczne i, i to nawet nie, nie chodzi o to, czy, ja, czy te urazy mają jakieś uzasadnienie czy nie, bo y, jest taki jakby aksjomat, no nie? że za każdym razem, no niezależnie od tego co się dzieje, no nie? Czy, y, czy ktoś faktycznie mnie krzywdzi, czy mi się tylko wydaje, że mnie krzywdzi, to za każdym razem każdy taki wewnętrzny niepokój y, to, jest, y, to jest sygnał, że coś się złego dzieje ze mną y, i że ja się muszę temu przyjrzeć. No i jakby w Wielkiej Księdze jest, są bardzo proste instrukcje, jak sobie radzić z taką urazą, czy jak sobie radzić w takiej sytuacji, kiedy, kiedy jedna z tych, z tych rzeczy się pojawia, czyli albo uraza, albo nieuczciwość, albo lęk, że po pierwsze dzwonię i omawiam to z kimś. Zazwyczaj jest to, zazwyczaj, ale nie zawsze, no nie? Jest to moja sponsor. Mam też parę zaufanych osób we wspólnocie, z którymi mogę przegadać taką sprawę i staram się to robić od razu, no nie, albo tak szybko jak, jak mogę. No tak jak mówię, no nie zawsze, nie zawsze jest to moja sponsor, ale, ale też nie mam problemu na przykład, żeby omawiać takie rzeczy z moimi, z moimi podopiecznymi, żeby na takim przykładzie na przykład pokazywać jej jak że, że jesteśmy na tym jakby, na tym samym poziomie, no nie? Że trzeźwiejemy, że tak samo jak one trzeźwieją, tak ja trzeźwieję i, yy, i że jedyną różnicą między mną a moją podopieczną to jest to, że ja po prostu zrobiłam już te 12 kroków, a ona w tej chwili robi na przykład. Także, yy, także pierwszą rzeczą jest właśnie omówić to ze sponsorem albo z zaufaną osobą. Drugą to jest yy, pomodlić się i poprosić Boga o to, żeby żeby, żeby zabrał to ode mnie, no nie, um, um, no um, a następnie jeżeli, jeżeli kogoś skrzywdziłam to też nas, następną rzeczą jest, żeby od razu naprawić tą krzywdę um, i, i mój sponsor mówi o tym, dosyć w dosyć zabawny sposób, moja sponsor jest księgową i, i ona podchodzi do tego tak, tak bardzo nie wiem, nie wiem nawet jak to określić, ale z takim dużym poczuciem humoru, że ona mówi, że Ania, mi się po prostu naprawdę nie opłaca robić pewnych rzeczy, nie opłaca mi się na przykład być nieuczciwą, no nie? Ja teraz to widzę, że to, to ma sens, no nie? Bo mi się nie opłaca na przykład ko na kogoś nakrzyczeć, czy czy, czy jakby pokazać moją tak jest, jedną z takich moich charakteru to jest pycha, no nie? Czyli po prostu pojechać sobie po kimś, no nie? Jakoś sarkastycznie powiedzmy mi się to po prostu nie opłaca bo po pierwsze ja się źle zaczynam z tym czuć, a po drugie i tak będę musiała tą osobę przeprosić no co jeszcze mogę powiedzieć o dziesiątym kroku no ten krok mnie utrzymuje w takiej dobrej formie duchowej właśnie. I, um, um, no i też w Wielkiej Księdze, kurczę, to, to czego na początku nie widziałam, ale jest, są piękne obietnice dziesiątego kroku. To jest to, że właśnie jeżeli ja będę, um, um, jeżeli, um, będę się stosować do tych wskazówek, które są zawarte właśnie w w Wielkiej Księdze, w moim będę na tej, na tej duchowej ścieżce, to, to ja stanę na, na neutralnym terytorium, jeżeli chodzi o alkohol. Że ja nie, nie będę musiała się ani bać tego alkoholu, że tak jak ja w tej chwili, wiecie, czuję respekt, na nie, oczywiście. Natomiast nie, nie ma we mnie tego lęku, że, że ten alkohol nie jest dla mnie ani wrogiem, ani... No, no po prostu czuję naprawdę, że jeżeli jestem w dobrej formie duchowej albo w każdym razie jeżeli staram się, czyli robię te wszystkie rzeczy, no nie, żeby być w dobrej formie duchowej, to to ja czuję się w pewien sposób chroniona przed, przed zapiciem. I to jest naprawdę niesamowite, no nie, bo, bo kiedyś moje życie padało się tylko, kręciło się tylko wokół alkoholu, no nie, czy... Znaczy, ja myślałam o tym, jak się napiję, y, czy będą konsekwencje, czy ktoś mnie nakryje. Y, y, no, całe moje życie po prostu kręciło się wokół, wokół alkoholu. No, nie? Ile się napije? z kim się napije, czy mi wystarczy, czy nie wystarczy. Y, no, a, a teraz po prostu tej obsesji nie ma i to jest, to jest niesamowite, no, nie? że, że siła wyższa przywróciła mi ten zdrowy rozsądek i no i tak samo jak właśnie siła wyższa przywr przywróciła mi zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o alkohol, to, to czuję, że też w pewien sposób siła wyższa przywraca mi zdrowy rozsądek właśnie w takich sprawach, no nie? Jak, jak na przykład ten dziesiąty krok właśnie uczy mnie tego, żeby lepiej rozpoznawać, co się ze mną dzieje, no nie? i widzieć to, że, że po prostu widzieć te momenty, kiedy ja zachowuję się samolubnie albo jestem niesprawiedliwa i, i jakby nie iść za tym monologiem, który czasami słyszę w głowie, no nie, tym, tymi potrzeptami ego, no nie, że ja już nie muszę udowadniać racji, nie muszę stawiać na swoim cały czas. I to, to uważam, że to po prostu naprawdę to jest ten zdrowy rozsądek, który właśnie w okolicach tak gdzieś tamtego kroku. Myślę, że powoli zaczyna, y, za, zaczyna wracać. Hmm. No. Kurczę, nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć na temat dziesiątego kroku. Um. Myślę, że mniej więcej wyczerpałam temat. Um. No bardzo, bardzo jestem wdzięczna, w ogóle może powiem tak jeszcze w dwóch słowach ogólnie bardzo, że bardzo jestem wdzięczna, że mogłam że trafiłam do wspólnoty i że, i że mogłam wejść na program 12 kroków, bo to nawet nie o to chodzi, że ja, że mi się już nie chce pić, co już jest, co i tak jest po prostu największym cudem, jaki się wydarzył w moim życiu, ale drugi cud jest taki, że po prostu ten program mi, mi kompletnie zmienił moje, moje widzenie rzeczywistości i przez to właśnie moje życie. I, i, I moje życie w tej chwili jest naprawdę fajne, no nie naprawdę takie pełne i pełne um, takiego sensu życia po prostu, no nie i pełne spokoju. To też, to też dla osoby, która. Ja zawsze kierowałam się emocjami, no nie? a w tej chwili po prostu mam jeżeli faktycznie dbam o tą formę duchową, to mam w sobie spokój i to jest największy skarb, jaki, jaki dostałam. U, no w, tych, w tych pokojach, także um, no, ten skarb dostałam od was i jestem wam bardzo wdzięczna. I bardzo dziękuję.